Panie bracia i siostry, Słowo Boże mówi nam, że jesteśmy świątynią Boga Żywego. Niektórzy patrzą na to miejsce jako na centrum handlowe, bo takim ono jest. Ale kiedy my tu jesteśmy, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, to miejsce zamienia się w świątynię Boga Żywego. Kiedy Salomon poświęcał tą ziemską świątynię, zbudowaną z kamieni, z drewna, złota. Stanął przed ołtarzem Pana wobec całego zgromadzenia izraelskiego. Wyciągnął swoje dłonie ku niebu i tak rzekł Panie Boże Izraela, nie ma ani na niebie w górze, ani na ziemi w dole takiego Boga jak Ty. Za czasów Salomona i dzisiaj jest wielu tak zwanych bogów. Bogów wysoko na niebie i bogów na ziemi. W świętych miejscach, niektórzy nawet w swoich pokojach mają swoich bogów ustawionych na odświętnym miejscu jest wiele tak zwanych bogów. I ludzie potworzyli sobie bogów. Ale mam nadzieję, że dla nas jest tylko jeden Pan, Jezus Chrystus, jest tylko jeden Bóg. Nie ma w niebie, w górze, ani na ziemi, w dole takiego Boga jak Ty, który dotrzymujesz przymierza, i okazujesz łaskę. I zauważcie, jest pewien warunek. Wczoraj tutaj na, w trakcie naszego postu i modlitwy rozmawialiśmy troszkę na temat łaski. I zauważyliśmy, że w Słowie Bożym są pewne warunki, żeby przyjąć łaskę. Chociaż łaska z samej natury jest niezasłużonym darem Bożym. Nie możemy zasłużyć sobie na łaskę. To jednak widzimy w Słowie Bożym pewne warunki, które człowiek musi spełnić, aby mógł Skorzystać z łaski. Bóg daje chętnie łaskę, bez zasług człowieka, a jednak jeśli serce człowieka nie jest we właściwym miejscu, to człowiek może odrzucić łaskę. Człowiek może nie skorzystać z darowanej mu łaski. I Salomon to wiedział i mówi, dotrzymujesz przymierza, jesteś Bogiem wiernym, to co obiecałeś, uczynisz i okazujesz łaskę wobec swoich sług którzy chcą z całego serca być z Tobą. Okazujesz swoją łaskę wobec Twoich sług, którzy z całego serca chcą być z Tobą. Myślę, że jest wielu ludzi, którzy chcą być z Bogiem, ale nie z całego serca. Ich serce jest podzielone. Są ludzie, którzy kochają Boga i w tym samym czasie kochają świat. Chociaż Biblia mówi, że jest to niemożliwe, dlatego że w praktyce, jeśli miłujemy świat, to chociaż nam się wydaje, że kochamy Boga, tam miłości do Boga nie ma. Po prostu oszukujemy samych siebie. Wielu ludziom wydaje się, że można służyć dwóm Panom, że można kochać Boga i można miłować ten świat. Można miłować Boga i można miłować grzech. Można miłować Boga i mieć innych Bogów. Izrael wielokrotnie tego próbował. Oddawali chwałę Bogu Izraela, ale też mieli pomniejsze ołtarze dla innych bogów. Salomon zwracając się do Boga, gdy dedykował Bożą świątynię, mówi Okazujesz łaskę wobec wszystkich swoich sług, którzy chcą z całego serca być z Tobą. I prawda jest taka, że nie wszyscy, którzy zgromadzają się w imieniu Jezusa są częścią Jego świątyni. Jest to przykra prawda, ale Słowo Boże nam o tym mówi, że w pośród Bożego ludu są i bezbożnicy, są, jest i konkol. Są ci, którzy jak Judasz był w gronie dwunastu, ale nie był jednym z dwunastu. I bracia i siostry, jakże ważne jest, abyśmy badali nasze serca i upewnili się, że nie jesteśmy tutaj dlatego, że jest niedziela tylko. Że nie jesteśmy tutaj, no bo yy, zaraz zadzwonią. I zapytają, czemu nie byliśmy, że nie jesteśmy tutaj dlatego, że no, przyzwyczailiśmy się, lubimy tego brata czy tamtą siostrę, albo może jak cokolwiek innego jest. Upewnij się, bracie i siostro, że chcesz Boga z całego twojego serca, a jeśli tak nie jest to proś Boga, żeby zmienił Twoje serce. Jeśli wolałbyś być dzisiaj gdzieś indziej, jeśli wolałbyś ten czas spędzić może jeszcze w łóżku do 11 albo 12, może jeśli wolałbyś coś innego niż radować się Bogiem, niż dziękować Bogu, niż wywyższać Go, niż chwalić Go, jeśli Twoje serce gdzieś tak bardzo jest pochłonięte i zajęte sprawami tego świata, że niedziela jest dla Ciebie jakimś oderwaniem i wolałbyś, czy wolałabyś się tego nie odrywać, w świetle tych słów wzywam Ciebie, byś uniżył się przed Bogiem, byś prosił Boga o łaskę przemiany Twojego serca, aby w Twym sercu było pragnienie Boga i aby całe Twe serce było przejęte tym pragnieniem poznania Boga, doświadczenia Boga. Tylko wtedy, kiedy takie mamy serca, możemy prawdziwie stanąć przed Nim i zaśpiewać pieśni, chociaż może nawet nie zawsze muzycznie doskonale, ale Bóg rozkoszuje się pieśnią z takich serc, które całe szukają Jego. I tak jak wczoraj mówiłem tutaj w czasie postu, lepiej jak się spotkamy w piątkę z tymi, którzy chcą się spotkać, niż mielibyśmy się spotkać w piętnastkę, z czego dziesięciu będzie ziewało i nie mogło się doczekać, kiedy pójdzie sobie do domu. Także jeśli nie mogliście przyjść, bo nie chcieliście przyjść, bo woliście się zająć czymś innym, wasza decyzja. Jeśli nie mogliście przyjść, to inna sprawa. Ale jeśli nie chcieliście przyjść... Jeśli woleliście się zająć czymś innym, to obawiam się, że w świetle tego słowa coś nie tak jest z waszymi sercami. Jeśli wolicie jakieś inne rozkosze, inne przyjemności niż być z tymi, którzy szukają Boga i płaczą nad tym, co się dzieje wokół nas, co się dzieje wśród nas nawet, co się dzieje w Kościele. Jeśli, to nie, jest wam, jeśli nie macie tego na sercu, jeśli to was nie obchodzi, jeśli zajmujecie się czymś innym i te sprawy są dla was drugorzędne, trzeciorzędne, Obawiam się, że potrzebujecie zrewidować stan waszych serc i prosić Boga o łaskę odnowy, ożywienia. Jeśli te słowa kogoś z was dotykają i czujecie się, że tutaj no, nie powinienem tego mówić, możecie ze mną porozmawiać o tym. Nie chcę nikogo z was urazić, nie chcę nikogo z was jakoś tam dotknąć w taki niewłaściwy sposób, ale wierzę, że winienem to powiedzieć. Nie to powiedzieć, bo jesteśmy w Kościele. tak? Jesteśmy wśród braci i sióstr. Wśród tych, którzy deklarują, że Jezus jest ich Panem. Więc myślę, że te słowa są na miejscu. I tak jak mówię, nie chcę nikogo z was oskarżać. Z tych was, którzy nie mogli być teraz, czy na zeszłym poście, czy na zeszłym poście. Nie chcę nikogo z was oskarżać, bo być może nie mogliście. Nie wiem, nie dzwoniłem do wszystkich, nie pytałem. I Nie zamierzam tego robić. Jeśli chcecie o tym pogadać, to pogadajmy. Ale to nie o to chodzi. Chodzi mi tylko o to, że obawiam się, że w każdym kościele tak jest. Czy niemal w każdym. Niemal w każdym zborze słyszę, że kiedy zbór się spotyka na modlitwę, kiedy zbór spotyka się na tego typu czas, jest wielu, który po prostu, których nigdy nie ma. Są zboże, zborze co tydzień, co dwa tygodnie, co trzy, jakim tam pasuje, przychodzą sobie do zboru. I w ten sposób czują się usprawiedliwieni, czują się częścią Kościoła i to wszystko. I oczywiście ja rozumiem, że chodzenie do zboru na nabożeństwa to nie jest istota chrześcijaństwa, ale myślę, że jest to jakiś wyraz stanu naszych serc. Tak to rozumiem. Jeśli nie rozmawiam ze swoją żoną zbyt regularnie, a mogę z nią rozmawiać, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z nią rozmawiać, to, to jest to wyrazem czegoś w moim sercu. A jeśli ona ze mną nie rozmawia, to już w ogóle jest wyraz czegoś w jej sercu, bo ja to z nie wiem, mam kłopoty, tak? Ale ona nie ma, ona lubi rozmawiać ze mną. Prawda, Niesiu? Bracia i siostry, wierzę, że Bożym pragnieniem jest bycie z takim Kościołem, Bycie z takimi ludźmi, którzy pragną Go z całego serca. Ja chcę być w gronie tych ludzi. Mam nadzieję, że każdy z Was też tego pragnie. Że chcecie być w gronie tych, którzy modlą się do Niego, wielbią Go, nie na pół gwizdka, nie tak aby-aby, ale z całego serca. Nawet jeśli masz jakiś ciężar, nawet jak jakieś problemy Cię przetłaczają, to cokolwiek jest w Twoim życiu, to tam, gdzie jesteś, Całym sercem, na tyle, ile jesteś w stanie, ze wszystkich swych sił lgniesz do Boga. Tego Bóg szuka, tego Bóg pragnie z takimi ludźmi Bóg obiecuje się spotkać. Takim ludziom Bóg obiecuje się objawić. W, takich życiu, ludzi, w życiu takich ludzi Bóg obiecuje działać. Powstańmy, proszę. Drogi Ojcze, dziękujemy, że dla nas nie ma żadnego innego Boga poza Tobą. Boga, który objawił się nam w Jezusie Chrystusie. Boga, który dotknął naszego życia i wyrwał nas z ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego miłowanego, Boga, który napoił nas wszystkich jednym duchem. Dziękujemy Tobie, dziękujemy, że otworzyłeś nasze oczy i pokazałeś nam, że wszystkie inne rzeczy to marność, to Łuda, to są te cysterny, które wysychają. To nie jest źródło życia. Ty jedynie jesteś źródłem życia, Ty jedynie jesteś Bogiem, który nasyca naszą, nasze dusze obfitością. Ty jedynie jesteś Bogiem, który umiłował nas. I w swej miłości uniżył się do nas i zapłacił cenę za nasze grzechy, za nasze przewinienia, za całe nasze ludzkie skażenie, aby nas przywieźć do siebie, aby nas oczyścić, aby nas uświęcić, aby nam umożliwić nowe życie i darować nam życie wieczne w Twojej obecności, przy Twym Boku, w Twych rozkoszach. Panie, wybacz nam, wybacz nam, prosimy, kiedy pozwalamy jakimś innym miłością ogarnąć nasze serca. Kiedy miłość do Ciebie chłodnie, kiedy nasze zaangażowanie w relacji z Tobą gdzieś słabnie i gubimy się, potykamy się, zaplątamy się w rzeczy tego świata. Wybacz nam, Panie. I prosimy, daj nam łaskę odnowy naszych serc, daj nam łaskę, Miłowania Ciebie z całego serca, podążania za Tobą całą duszą ze wszystkich sił, nie połowicznie, niesporadycznie, nie od czasu do czasu, nie jak nam się tylko chce, ale krzyżując te nasze cielesne wszelkie żądze i pragnienia podążać za Tobą każdego dnia i miłować Ciebie każdą myślą, każdym słowem i czynem. Takim pragniemy być Kościołem, Panie. Prosimy o Twą łaskę i dzisiaj dopomóż nam w tym. Działaj pośród nas, przemawiaj do nas, oczyszczaj nas, usuwaj, odcinaj to wszystko, co jest martwe, to wszystko, co jest chore. Prosimy, prosimy o Twoje łaskawe działanie w każdym jednym sercu. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.